Ale odjazd, właśnie mam włączony na moim macu program, który pozwala na wirtualizację systemów operacyjnych. W skrócie, na X. Mamy włączony linux. Mogę również zaraz włączyć u Indosk Spin na wszystkich tych osach pracować jednocześnie. Piszę notkę na Linuxie. Zaraz mogę przeskoczyć na przeglądarkę w macos.x.je i użyć word apostrof a w kspku dwukropek d. Fajowo, prawda? Dwukropek d. A propos sosów. Sarach ty nawiście cudzysłów Latasz cudzysłów i go ogle chromy. Słyszałem info o wyście dwukropek po nawiasie, a najbardziej mi się podobało jak gdzieś przeczytałem, że ludzie sobie do wgrade robią sywisty na ksp. Myślnik, myślnik, myślnik, coś ostatnio i nieco. Muszę się dość szybko pozbierać, bo roboty mam huki nie mam czasu na takie mazgajenie się, jaki ja wczoraj byłem rozżalony, nawet nie wiem czym. Dobrze, że byliśmy wieczorem w kinie na komedii, to mi zeszło to złe nastawienie. To tyle na dziś myślnik, pozdrawiam z Linuxa. Uwmania.